Kerini i koncert wiolonczelowy Bedur. Paul Casals i London Symphony Orchestra dyrygował London Ronald. Nagranie z lat 30. ubiegłego stulecia, a części tego koncertu to Allegro Moderato, Andantino Grazioso i Rondo Allegro. Minęła 22. Książka do słuchania. Opowieści biograficzne pisane przez Wacława Berenta po odzyskaniu archiwów legionowych dają początek nowoczesnej biografistyce polskiej. Kontynuujemy lekturę nurtu i fragmentów rozdziału Przyjaźnie Wojackie o przyjaciołach generała Dąbrowskiego. Dwaj najważniejsi to półfrancuzi, Tremont i Chamond. Po tragicznej śmierci Tremona przerzucił generał całą potrzebę swej uczuciowości na Chamonda, napisał Berent i kontynuuje. Wbrew rozkazom marszu przez Sienę do Florencji Zbacza Dąbrowski na Perugię Między innymi dlatego, że Jest to jedyny sposób najszybszego zobaczenia się z tobą To już cytat z listu Dąbrowskiego do Szamona. I dalej Jakże się cieszę, że cię ujrzę, że cię uścisnę I powiem, że jest twój szczerze D Doczekał się go wreszcie, ale nie na długo Ledwie wyruszyli razem w pochód dalszy Polekł i Szamon. Generałowi pozostała po szamondzie psina, mopka a w wieści gminnej dykteryjki na temat półfrancuza. Z korespondencji z generałem dowiemy się, że był jego zaufanym kurierem i agentem. O oczywiście mowa o Szamondzie, nie o psinie. Y czyta Zbigniew Zapasiewicz, y redakcję i nagranie z lat 70. minionego wieku. Listy do Dąbrowskiego pisywał Szamon przeważnie po niemiecku. Wiersze natomiast klecił polskie. A że po francusku wysławiał się pięknie... Zazdroszczono w Legionach Po włosku niebawem jak Toskańczyk Że mówił dobrze i mówić lubił Rozrywały go sobie damy po salonach Rzymu Miał stąd koneksje towarzyskie we wszystkich miastach włoskich Ale młódek w tamecznych towarzystwach nie uświadczy Ich zaś kobiety dojrzałe widzą się nam przekwitłe Nie dziw, że wracając z salonów znakomitych dam włoskich Użalał się przed Dąbrowskim z tą zarazem złośliwością w stronę starożytników legionowych. Koledzy pomówić mnie mogą teraz słusznie, żem się, jak oni, rozmiłował w antykwarium rzymskim. Wysłał go raz generał, wraz z drugim oficerem, w ekspedycji poufnej do rządu Cisalpiny w Mediolanie. Po drodze z Florencji pisze Don Chamon, tym razem po polsku. A że wszystkie nadzwyczajne przypadki na mnie właśnie czekają, więc musiało mi się trafić, żeśmy w Sienie najechali na straszliwe trzęsienie ziemi, które wszystkich mieszkańców i papieża wypędziło. Po zajęciu Rzymu wywieziono papieża do Sieny. Obaj legioniści tymczasem nie kwapili się do ucieczki za mury. Raz, że wszystkie konie przepadły nagle z miasta, powtórzę, że byli głodni. Wśród zabitych na sklepów znaleźli ku zdumieniu swemu otwartą botegę, której właściciel, Kalwin z Szwajcarii, chciał pokazać, że ponieważ katolicy nie wierzą w predestynację, przeto są wszyscy tchórze, a największy między nimi jest papież. W tej to lokandzie, wśród walących się murów, Kalwin zagorzały zgotował im wieczerze. Zakropiwszy ją w suto, jął szamon z towarzyszem deklamować szumnie z Horacego, aż się roznosiło po ciemnym mieście w nagłych ciszach wśród gruchotów zwalisk. Et si fractilla bitur orbis impavidum ferient ruine, gdy się zwali świat zachwiany, nieustraszonego zasypią ruiny. Tandem te facecje, pisze do Dąbrowskiego o trzęsieniu ziemi ten zuch legionowy, bardzo opóźniły podróż naszą. I w toku tegoż wiersza następuje jego raport służbowy. Francuzże to dolicha w takich aż barwach fantazji polskiej, no i polskiego niedbalstwa wraz? Nieco wolteriańskiej farby Francuza puścił mimo wszystko, nie sprostował urągliwości Kalwina. Papież nie tylko nie opuszczał Sieny, lecz obnoszony po ulicach w lektyce, z narażeniem życia powściągał pani Ketlumów błogosławieństwami. Co więcej, na zajutrz, gdy ziemia ledwie chwiać się przestała, przyjął Polaków właśnie, a był na tej audiencji, jak wiemy skądinąd, i szamą sam. Pius VI, mówiąc o legionach w Rzymie, uniósł się tak bardzo, że pobożny towarzysz Szamonda wyszedł przerażony, nie wiedząc, czy nas ojciec święty błogosławił, czy przeklął. Szamont, trzeźwiec i sceptyk, tak dalece nie przejął się tą chwilą groźnie uroczystą, że po prostu przemilczał ją w swoim liście. W życiu koleżeńskim trzymał się dość na uboczu. Wśród największego rozgwaru oficerów potrafił przycupnąć w kącie przy stoliku i, ogłuchły na wszystko, Pisać coś gorączkowo Przytrafiło mu się niegdyś w kraju jeszcze Że na taką właśnie chwilę Wpadł kniaziewicz, by mu się żalić Na wielką przegraną w karty Szamon słucha, niby, ale Pisać nie przestaje Nagle uderza w stół Poddaleś mi końcówkę do umiłowanej myśli Po dzisiejszemu znaczy to Po prostu rym do wiersza Ja mu się zwierzam z nieszczęścia a on końcówki wierszowe z tego wyłania Bij się ze mną I omal nie doszło do pojedynku o rym Jedyny to chyba wypadek w dziejach poezji. Nie tylko takie perypetie przechodziła jego muza wojenna. W swych stosunkach towarzyskich nasiągł tak dalece obyczajem włoskim, że uległ nawet niechęci pań rzymskich do munduru wojskowego. W barwnym fraczku, w kapeluszu stosowanym i peruce harcował po alejach Villa Borghese, asystując konno damom w karocach i nawiązując te preliminaria romansowe, Jakie zadawnionym obyczajem Rzymianek trwać musiały z reguły, przynajmniej bardzo długo. Trubaturska cierpliwość amantów rzymskich, tak przecząca pozornie wszystkiemu, co wiemy o nich od czasów renesansu, zdumiowała jeszcze Tena nawet. Dość liczne dowody tej cierpliwości złożył przedtem Stendhal w Mediolanie. To wielkie imię szamandowego rodaka i współcześnika przypominać się tu może... Będzie nie jednemu, a sprawi to może coś więcej nad powinowactwo rasy, czasu, obyczaju i atmosfery włoskiej. Owe zaloty nieskończone Szamonda zniecierpliwiły wreszcie nawet jego konia wojskowego pod wierzchem. To nieobyczajne zwierzę na sam widok karet wpadać poczyna w dziki szał uskoków, wierzgów i wolt, uskarża się znów w liście do Nobrowskiego. Do własnej wolty z siodła i ośmieszenia się przed damami wolał się nie przyznawać. Wiedziano o tym, co nieco w pułku, gdzie jego niefortunne zaloty musiały być przedmiotem częstych wesołości, skoro uwieczniły się aż w czyichś pamiętnikach. Gdy na przedpokojach któregoś pałacu gotował się Szamon przed zwierciadłem do wkroczenia na posadzki, sprzączka zdejmowanego pieroga zdarła mu z głowy perukę. Jego zaś mopka, stworzonko widać równie towarzyskie, wesołe i złośliwe jak jej pan, schwyciła tę perukę w zęby i dała z nią susa wprost między damy w salonie. Nieopanowanym odruchem poskoczył za nią pod okrutną salwę kobiecego śmiechu. Zwłaszcza księżna Lamertini, wymachując rączką i wachlarzem, zanosiła się jak trelem włoskim wybuchem nie tyle wesołości, co zdumienia. Ten jej wielbiciel polski okazał się znienacka, i łysym, i starszym już panem. Takimi to anegdotami, Bogiem, a prawdą może i zapożyczonymi z jakiejś komedii dell'arte, upamiętniła zazdrosna młodzież afekty starszyzny legionowej do znakomitych dam włoskich, mając coś podobnego do opowiedzenia również o Dąbrowskim, o Wielchorskiego wąsach na zielono i o innych. Drogi tych złośliwców młodych były tu oczywiście mniej głośne i jawne, a zmierzały ku znacznie niższym progom Wszystko to nie warte by było wspomnienia Gdyby nie ojcowska i w tych rzeczach nawet Troska Kościuszki o młodzież legionową Łącząc dwie jakże odległe sprawy Potrafił naczelnik napisać do Wibickiego jednym tchem Komponuj na wszystkie piękne marsze A staraj się, abyś się uchronił od zarazy dam włoskich Kogo interesują ciągłe u nas kontrowersje co do autorstwa dzisiejszego hymnu Wybicki-Ogiński, ten zwróci zapewne uwagę na to drugie już zaświadczenie przemawiające pośrednio za Wybickim, w sensie przekomponowania przezeń motywu dawnego. W ciężką atmosferę intryk i waśni polskich wtargnęła radosna żywotność obu Francuzów, niczym ponośne tempo Marsylianki, Zalopotała przed nim niecierpliwie nikę ówczesna Lagluar. W okresie sił najbardziej męskich i najwytrwalszego dążenia w zaraniu swej chwały tu na ziemi włoskiej odczytywał ją Dąbrowski jedynie w żarliwych i oddanych wejrzeniach Tremo i Szamonda. Z ciemnego gdzieś kąta pokoju o to nagle i przyłasza mu się do nóg di Mopka jak ten ocalały strzęp wierności przyjaciela, biernej już i niemownej. Mógłby poczuć w tej chwili nienawiść do niemieckiego w sobie sentymentalizmu, jak i wszczepiono weń za młodu. Bo jeśli prawdziwie pamięć o tym człowieku tkwiła w nim jak oko własne, tak wrazić się w głowę, czyją zdoła tylko przyjaciela umysł i duch, nie wierność jego sama. Czy one przypadkiem nie dały się tu za mopkę? Opędzając się od tego koszmaru wyrzutów Wolał wskrzeszać chwilę jednej z ostatnich rozmów z Chamondem Przed samym wybuchem wojny neapolitańskiej Dawał mu wtedy rozkaz wyruszenia natychmiast do Ankony W intendenckich jakoby celach Zgotowania tam czap i mundurów dla Legii na zapowiadającą się kampanię nową Chamond nie w ciemię bity Wybłysnął natychmiast okiem czujnym z tą krawiecczyzną uporałby się równie dobrze i kto inny, a niekoniecznie aż w Ankonie. Pojął z miejsca, że idzie tu o sprawę wielce poufną, że generał chce mieć tam nad Adriatykiem pierwsze czujki jakowych tajnych zamierzeń, sięgające bodaj aż za morze. Jakoż wódz podjął wnet głosem nagle ściszonym, oglądając się poniewoli za siebie: Myśmy tu z nimi ślubu nie brali. Czy nie pora nam uwolnić się z uścisku już mdłego? Pod ich rządem w Paryżu dyrektoriackim wszystko już gnić poczyna i w ich, i w naszym wojsku tutaj. Widzę co dnia. Czy nie pora nam po tamtej stronie morza, na Balkanach, bliżej kraju, zebrać się, skrzepić, ściągnąć z kraju więcej ludzi swoich? I czekać niedługo, wierzę. Trzeba przepatrzyć porty po obu stronach morza, o ilość okrętów przepytać dokładnie. Zetknąć się trzeba z dyplomatami onych państw, z mądrymi ludźmi tamtych stron ostrożnie. I gdzież to nam? Wyzięble czoło Szamonda rozpromieniało nagle porywem. W przygasłych oczach sceptyka roziskrzył się do les entuzjazm. Z ust bowiem wodza padło słowo krótkie. Sparta. I ten wątek kontynuować będziemy także jutro, bo do lektury nurtu, czyli opowieści biograficznych Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza wrócimy także około 22 w środę. Muzyka Tymczasem jest 14 minut po 10. Powracam do sztuki wykonawczej Trulsa. Morka wielonczelisty, którego słuchaliśmy dzisiaj w recitalu z Barcelony. Tym razem jednak chciałbym, by posłuchali państwo go w koncercie wielonczelowym. I tu znów nawiążę do niedzielnego cyklu Giganci, który w najbliższą niedzielę będzie miał już swoją część ostatnią. Będziemy w tej części cyklu mówić o Szumana latach przedostatnich, to znaczy tych, które jeszcze wypełnione były twórczą aktywnością, nim z powodu swoich problemów natury psychicznej musiał całkowicie zarzucić działalność artystyczną, nazywając rzecz eufemistycznie. No ale właśnie, jednym z utworów, który z pewnością został, stał się kamieniem milowym i twórczości Roberta Schumana i w ogóle twórczości koncertowej wieku XIX, już w szczególności na wiolonczelę i orkiestrę pozostaje koncert wiolonczelowy Amol Opus 129. Tego koncertu, dwóch jego części w wersji z roku 1850 posłuchamy teraz właśnie w wykonaniu Trulsa Merka. To wczesne nagranie tego wiolonczelisty z pierwszej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Towarzyszy mu radiowa orkiestra symfoniczna z Kolonii, a dyryguje Hans Funk. Część druga i trzecia. No, no, no, no, Wczesny, choć z pewnością już nie młodzieńczy Truls Mork miał w tym czasie pewnie 30 parę lat. W koncercie wiolonczelowym Amol Op. 129 Roberta Schumana to były części druga i trzecia, a wiolonczeliście towarzyszyła Orkiestra Radia w Kolonii pod dyrekcją Hansa. Fonka. I to zarazem zaproszenie do słuchania ostatniej audycji cyklu Giganci poświęconego Robertowi Szumanowi w najbliższą niedzielę o 14. Tam mowa będzie między innymi o tych późnych koncertach wiolonczelowym i skrzypcowym, ale także w ogóle o twórczości Szumana czasu przedostatniego. To już prawie wszystko w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Mam nadzieję, że jutro będą Państwo z niemniejszą przyjemnością słuchać programu naszego koncertowego filharmonicznego. Ten wieczór poprowadzi Magdalena Łoś. Ja już żegnam się z Państwem. Jednocześnie zapraszam też do słuchania w przyszłym tygodniu kanonu Dwójki, bo i tam odwoływać się będę do muzyki Roberta Schumana i także w tej porze przedpołudniowej będę uzupełniać nasz niedzielny cykl gigantów nagraniami tych kompozycji Roberta Schumana, na których pełne wersje nie starczyło miejsca w ośmioodcinkowym cyklu. Zatem, żegnając się z Państwem, mówię dobranoc, do usłyszenia. Andrzej Sułek Autopromocja Gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna powieść? Zaginięcie aktora staje się pretekstem do zadania pytań o pamięć, tożsamość i sens tworzenia. Wszystko na sprzedaż w reżyserii Andrzeja Wajdy to film o nieobecności, która mówi więcej niż obecność. Świat artystów, w którym życie i sztuka przenikają się w sposób niepokojąco prawdziwy. O tym autotematycznym filmie reżysera porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda, portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22.30 Marcin Pesta. Autopromocja to jest program drugi polskiego radia minęła właśnie 22.30. Rozmowy po zmroku. Katarzyna Kobylecka, dobry wieczór. Dziś zapraszam Państwa do świata Tolkiena, na który spojrzymy oczami anglistki i archeologa. Moimi gośćmi są profesor Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, i profesor Bartosz Kątny z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego również, którzy prowadzą na tej warszawskiej uczelni cykl wykładów na temat naukowych inspiracji w powieściach Tolkiena. Witam Państwa. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Kiedy pada nazwisko Johna Tolkiena, to skojarzenie jest jednoznaczne. Pisarz powieści fantasyj. Autor Hobita i władcy pierścieni, który no, wymyślił właśnie tych hobitów niewielkich wzrostem ludzi o owłosionych stopach. Ale nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że autor popularnej sagi był niezwykle utytułowanym brytyjskim uczonym. To prawda. Tolkien był przede wszystkim z zawodu nauczycielem akademickim, profesorem języka staroangielskiego na filologiem. Oxfordzie. Na Oksfordzie w drugiej kolejności, bo tak. najpierw najpierw uczył w Leeds, też języka staroangielskiego, a potem rzeczywiście został profesorem w Oksfordzie w Pembroke College, a potem w Merton College pod koniec swojego życia i tam w Merton College właściwie do czasu odejścia na emeryturę pracował. Bardzo szybko odkrył chyba w sobie te zainteresowania językoznawcze, prawda? I interesował się tymi językami dawnymi, dawnej Europy. Już od dzieciństwa, w wieku bardzo, bardzo młodym razem ze swoją kuzynką stworzył pierwszy fikcyjny język, który był oparty o łacinę, którą poznawał w domu rodzinnym i hiszpański, który był jego ulubionym językiem z tych języków takich romańskich. Nawet jest takie króciutkie nagranie, na którym on mówi, że językami fikcyjnymi, czy w ogóle językami jako takimi, interesował się od zawsze i nigdy nie przestał podejmować prób ich tworzenia. Podobno sam znał 30, no oczywiście pewnie w różnym stopniu, 30 języków. Nie wiem, czy 30, ale na pewno znaczną ich liczbę, poczynając od tych klasycznych greki, łaciny, staroangielskiego, staronordyckiego, walijskiego, starowalijskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, no i w, w stopniu biernym oczywiście także niektórych języków słowiańskich. Longobardzki podobno znał, gocki oczywiście. I Uczył język. się też polskiego, gdzieś znalazłam taką informację. Tak, bo o ile wiem, łączyły go jakieś, nie wiem czy więzy przyjaźni, ale jakaś znajomość z Przemysławem roczkowskim polskim anglistą. Nie wiem na ten temat wiele, ale wiem, że powstaje książka na ten temat. Mhm. No to może w takim razie zastanowimy się, w jaki sposób ta praca naukowa, te osiągnięcia i lingwistyczne i literaturoznawcze miały wpływ na jego twórczość literacką. Czy Gdyby miał wskazać jakieś źródła archeologiczne y, tolkienowskie, to tolkienowskiej twórczości, to oczywiście nie jest to takie zupełnie proste. On sam archeologiem nie był, nawet historykiem nie był, ale historię znał bardzo dobrze oczywiście. Natomiast y, no, takie próby są podejmowane. Ja, dla mnie taką inspiracją y, były słowa Johna Heinza, który jest wybitnym archeologiem brytyjskim, zresztą wielkim przyjacielem Polaków i który zajmował się Beowulfem właśnie. Czyli takim eposem, który prezentuje nam świat, z którego czerpał pełnymi garściami e, Tolkien, a który pokazuje nam świat okresu wędrówek ludów w Skandynawii. Mhm. Mm. Napisany został chyba w X wieku, ale powstała ta opowieść no, znacznie wcześniej, w VII wieku naszej tak, ary. Tak, tak, znacznie wcześniej, a dotyczy jeszcze troszeczkę wcześniejszych wydarzeń, okoliczności, które są z tym związane są nieco wcześniejsze i dzieją się, jak powiedziałem, w południowej Skandynawii. Natomiast John Heinz napisał artykuł The Archaeology of the Poem. Ja myślę, że coś podobnego można odnieść do Tolkiena i nazwać to The Archaeology of The Trilogy. Tyle, że o Tolkienie i jego inspiracjach wiemy znacznie więcej, że, aniżeli w przypadku anonimowego w końcu autora tego eposu. Tego był, e, czyli, tak, bo to jest imię owego germańskiego wojownika. Bohatera, bohatera mm -hmm, tejże mm -hmm. no, dwóch epizodów w tym poemacie e, obecnych. No i e, w związku z tym ja sięgnąłem do, do możliwych inspiracji w e, życiu Tolkiena. No i wiemy, że on po pierwsze brał udział w konkretnych wykopaliskach archeologicznych. Prawdopodobnie. tej pewności całkowitej nie ma, ale niewątpliwie znał się z Sir słynnym archeologiem brytyjskim czasów no, przedwojennych i tuż powojennych. W każdym razie on brał udział, albo współpracował z Willierem w związku z prowadzonymi przez tego ostatniego wykopaliskami w Lidni Park, w klaster, gdzie prowadził on badania na takim w takim sanktuarium późno-rzymskim, sanktuarium boga Nodensa. Nodens to było taki, takie bóstwo galijskie, ale zromanizowane, odpowiedzialne za, powiedziałbym, kwestię zdrowotną, tak. No i w tych wykopaliskach on brał udział, prawdopodobnie, jak powiedziałem. Mało tego, napisał pewien aneks, taki appendix do tekstu Mortimera Willera, w którym odniósł się do pochodzenia, do etymologii tego imienia Nodens właśnie. Przy tej okazji zresztą pojawiła się kwestia pierścienia. Ale dlatego, to może pierścień, dobrze, zostawmy dlatego, sobie na późniejszą rozmowę, bo jeszcze chciałam do owego Beulfa wrócić, bo to był poemat tłumaczony przez Tolkiena. Tak, Tolkien przetłumaczył Beulfa prozą. I to jest takie tłumaczenie filologiczne, dokładne, niepozbawione pewnej urody, no ale oczywiście niewiele mające wspólnego w takim sensie artystycznym z poematem aliteracyjnym pisanym w takim metrum charakterystycznym dla poezji starogermańskiej, nie tylko staroangielskiej, przetłumaczył i opatrzył go takim bardzo bogatym komentarzem filologicznym, notatkami, przypisami, objaśnieniami, nie tylko etymologicznymi, ale też takimi odnoszącymi się do tekstu, do języka, do trudnych pasusów. To jest swego rodzaju przewodnik dla czytelnika, który może nie zna dobrze utworu, a chce go poznać. Zresztą nie był pierwszym tłumaczem Beowulfa na prozę. Tłumaczeń Beowulfa na język współczesny angielski jest bez liku. Powstają wciąż coraz bardziej awangardowe, jak ten niedawny Mary Hadley na przykład, ale jego, jego przekład właśnie przez to, że jest takim przykładem filologicznym, opatrzonym tym komentarzem, takim zupełnie niezwykłym, który też pokazuje dociekliwość filologa, pokazuje drobiazgowość, z jaką on przygląda się temu językowi, maestrię, z jaką obraca się w tym języku, znając go przecież doskonale. Ze wspomnień jego uczniów, którzy uczestniczyli w wykładach na Oksfordzie, wiemy, że on potrafił w sposób taki zupełnie spontaniczny zacząć cytować całe pasusy z Beowulfa z doskonałą dykcją. Bez chwili wahania po prostu znał ten tekst doskonale i potrafił o nim też z wielką pasją i z wielkim znawstwem opowiadać i tłumaczyć go. Ja domyślam się, że on również czerpał z tych źródeł y, starogermańskich, celtyckich, z mitologii skandynawskiej. Ta literatura dała mu pewne inspiracje do tego, by tworzyć no, jakieś może miksty w swoich powieściach, czy Tak. Zdecydowanie, tak? Bo Beowulf jest tylko jednym z wielu poematów starangielskich, na których opierał się. Gdybym miała pokazać tę inspirację, to chyba powiedziałabym, że to się odbywa na takich dwóch głównych płaszczyznach. To znaczy pierwsza, to są takie bezpośrednie analogie. Na przykład w jednym z takich toposów, który jest właściwy nie tylko w literaturze starangielskiej, ale w tej literaturze pojawia się właściwie jako echo takich toposów klasycznych, łacińskich, to są takie passusy, które się nazywają ubisund. Coś, co każdy polski znawca literatury pamięta z przykładu Boja poematu François Viona Ach, gdzie są niegdyś śniegi? No i u Tolkiena się to pojawia w momencie, kiedy jest tuż przed jedną z bitew. Wydaje mi się, że to który z jeźdźców Rohanu właśnie przed swoimi wojskami takie słowa wypowiada. Gdzie koń, gdzie rumak, gdzie e, zwycięzcy, gdzie żołnierze? Kilka takich pytań retorycznych, które się powtarzają i które mają przypominać o nieuchronności losu ludzkiego, o bliskości śmierci, ale też i przypominać tych dawnych bohaterów, na których powinniśmy się wzorować. I to jest dokładne tłumaczenie fragmentu Elegii Stara. Mhm. E, która jest znana pod XIX-wiecznym tytułem Wędrowiec. Kluczową rolę w powieściach Tolkiena, w Hobbicie i w Władcu Pierścieni właśnie odgrywa ten przedmiot magiczny, pierścień, który był rzeczywistym przedmiotem, który prawdopodobnie widział, albo o którym czytał Tolkien. Czyli jeżeli mówimy o tym e, zabytku archeologicznym, który był interpretowany przez Mortimera Willera przy okazji badań prowadzonych przezeń w e, Lindy Park, to tak, zapewne go widział, nie mógł nie słyszeć o nim i nie dyskutować o nim z Mortimelem e, Willerem, a sam przedmiot jest e, bardzo interesujący. E, był on znaleziony pod koniec XVIII wieku, kilkadziesiąt kilometrów, na zachód od miejsca, w którym prowadzone były w klaster te wykopaliska. Natomiast y, pewnym elementem, który pomaga w interpretacji tego odkrycia, było znalezione, no kilkadziesiąt lat później, ale interpretowane przez Mortimera Ullera podczas badań, przy, przy okazji tych badań w świątyni Dodensa odkrycie tak zwanej tabliczki złowróżbnej, czyli takich, to się nazywało defixio w języku łacińskim, były to ołowiane tabliczki, na których wypisywano klątwy. Ten, który ten klątwę rzucał, składał ją przed e, obliczem bóstwa, no i ta kląstwa miała się wypełnić. W tym przypadku chodziło o klątwę rzuconą przez e, niejakiego Sylwianusa, Rzymianina, na Senicjanusa, innego Rzymianina, który miał mu ukraść Pierścień. I tak długo, jak ten pierścień nie wróci do świątyni Nodensa, tak długo miały go trapić różnego rodzaju choroby. Chyba nie wrócił, bo został znaleziony, jak powiedziałem, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Pierścień, A w jakimś kontekście, proszę pamiętać? Niestety było to znalezisko luźne. W obrębie posiadłości, no i w tej posiadłości był on przechowywany przez wiele, wiele lat. W każdym razie chodzi o Senicjanusa, bo to imię było wypisane na owym pierścieniu. Był to sygnek, który służył też jako pieczęć do, do sygnowania korespondencji, tam był taki w odbiciu zwiecielanym wyobrażenie bogini Wenus, no i sama inskrypcja mówiąca o tym, że chodzi o, o Wenus. No i cała ta, ta dyskusja rozkwitała pod koniec lat dwudziestych, czyli wtedy, kiedy Tolkien albo uczestniczył, albo w każdym razie dyskutował z Morkim Merym na temat wykopalisk w Lidny Park. Także to, to na było pewno kilka była lat, jakaś... właśnie. to było chyba kilka lat tak, przed napisaniem to jest ten czas. To jest ten, mhm. czas. to jest ten czas. Natomiast oprócz tego niewątpliwie inspiracje Tolkienowskie wiązały się tutaj z pierścieniami, od których roi się w literaturze skandynawskiej, w mitach skandynawskich. I to nie chodzi o pierścienie na palec, tak bym powiedział. Głównie chodzi tutaj o pierścieni, to archeologia to doskonale potwierdza. Pierścienie, które były bransoletami, bądź służyły jako naszyjniki. Duże obręcze, tak można było to w zasadzie określić, chociaż pierścieni na palec też nie brakuje. I to są wyroby, które znajdujemy w okresie przedrzymskim, w czasie w którym na terenie Europy Południowej panował Imperium Rzymskie i Zachodnie, a na terenie Barbarikum mamy też takie, takie bransolety i naszyjniki, i zwłaszcza w okresie wędrówek ludu. Szczególnie popularne były tak zwane Kolben-Arlingen, czyli takie złote pierścienie banalne w swojej formie, o lekko pogrubionych zakończeniach których za to historia jest niesłychana, bo one przybyły do Europy wraz z sarmatami, a początki swoje biorą w dalekiej Azji. Natomiast tutaj w Europie zakorzeniły się na długi, długi czas, będąc wyznacznikiem najwyższej funkcji, takiej królewskiej funkcji w środowiskach barbarzyńskich i przetrwały przynajmniej do wczesnego średniowiecza. I być może o takich także pierścieniach mógł Tolkien myśleć. On sam zapewne miał dość dobrą orientację w zakresie kultury materialnej tych ludów okresu, no, zwłaszcza wędrówek ludów i średniowiecza, jako że po po pierwsze, o tym wiemy, że prenumerował takie czasopismo Antiquity, które jest to no, dzisiaj bardzo istotnym czasopismem, w którym poster z chętnie publikują, najwyżej punktowanym, jeżeli chodzi o e, punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A po drugie, m, wiemy też, że e, bardzo blisko współpracował i nawet przyjaźnił się e, z Van Valentine'em Gordonem, takim lingwistą kanadyjskim, który zmarł w 1938 roku, ale wraz z nim on pracował w Leeds właśnie i e, Urze e, Lingwista przetłumaczył taką książkę Scandinavian Archaeology. Jest to taki podręcznik dotyczący archeologii skandynawskiej. No i oni się wtedy przyjaźnili na pewno musieli o tym dyskutować, więc obrazy, które z, są charakterystyczne dla kultury materialnej okresu wędrówek ludów, okresu rzymskiego, wczesnego średniowiecza, północnej Europy, były mu nieobce. I jeszcze chyba warto byłoby powiedzieć o jednej inspiracji, o martwych bagnach. Tak, bo martwe bagna kojarzą nam się przede wszystkim z tak zwanymi World Booty Offerings, czyli takimi stanowiskami znanymi z północnej Europy, choć dzisiaj znamy je także i z południowego Bałtyku z ziem polskich, czyli miejscach dawnych jezior, które z czasem przekształciły się w bagna właśnie, w których składano broń zdobytą na pokonanym przeciwniku. To zjawisko jest badane od połowy XIX wieku i z pewnością wiedział o nim Tolkien, natomiast same inspiracje, no, nie są takie zupełnie stuprocentowe. No jest taki motyw, prawda, że Frodo chyba mija bagna i tam ta tam scena... znajduje martwe ciała poległych wojowników. Tak, tak, scena jest bardzo mocna. Kiedy Frodo z Samem są prowadzeni przez Goluma, przez owe martwa bagna na, na równi Dargoland, tam się odbyła wcześniej, wiele wcześniej, bitwa i tam te ciała poległych ludzi i, i elfów miały się znajdować. Tylko, że sam Tolkien raczej zwraca uwagę w jednym z listów, że on był zainspirowany krajobrazem bitwy pod Somą. No, a przypomnę, Som bitwa z tak. czasów I wojny światowej, w której Tolkien brał udział tak. jako młody człowiek. I rzeczywiście te kilka miesięcy, które spędził w okopach w 1916 roku nad sobą, Korsan miał na niego wpływ. Fakt, że on przetrwał dzięki gorączce okopowej, która no, go powaliła, ale dzięki temu nie, nie sprzeżył nie, po prostu. W każdym razie, no ten krajobraz, jak się ogląda zdjęcia z tamtej epoki, tak właśnie wygląda. To są zalane przez deszcz zagłębienia w ziemi, gdzie nie, gdzie jakieś sterczące drzewa, ale ogłocone z gałęzi, bo są one odstrzelone z Zwyczajnie, tak jak, to, jak wyglądają drzewa na bagnach y, zwyczajnie, więc to rzeczywiście jest, jest bardzo uderzające. Natomiast wydaje mi się, że, że jakieś inspiracje pośrednie, tak związane z tymi stanowiskami bagiennymi północnoeuropejskimi, musiały być w jego wyobraźni. Ale na co on zwraca uwagę, to jest Soma. Tolkien na potrzeby swoich powieści stworzył taki fantastyczny świat i stworzył kontynent, tak chyba możemy powiedzieć, o nazwie Śródziemia. Ale to nie jest pani profesor jego autorski pomysł z tą nazwą? No, ta nazwa jest oczywiście, funkcjonuje jako Middan Ejart, w języku staroangielskim, ale w ogóle szerzej w językach germańskich czy starogermańskich, bo pojawia się też w eddzie. W staroangielskim funkcjonuje w wielu tekstach jako śródziemie, tak to jest tłumaczone na język polski, no ale oczywiście odnosi się po prostu do ziemi, do tej sfery, która istnieje pomiędzy niebem, a tym co jest pod ziemią. W jednym z takich najbardziej znanych mistycznych poematów staroangielskich pod tytułem Sen o krzyżu pojawia się właśnie jako to miejsce, gdzie mieszkają ludzie czyli Midland Eyard. A czy Śródziemie, krajobraz tego kontynentu ma jakieś odzwierciedlenie w y, topografii Anglii? Czy czerpał również z tego, z takich swoich własnych doświadczeń, wędrówek? Ten y, świat, który on stworzył, znaczy przede wszystkim należy chyba zacząć od tego, że ten świat był dopełnieniem języka, który stworzył. Bo y, Tolkien, który rzeczywiście fascynował się językami od y, wczesnego y, dzieciństwa, w pewnym momencie swojego życia także zainteresował się Esperanto. Esperanto było wówczas dość modne, dość popularne, ale ten język Tolkiena w pewnym sensie rozczarował, dlatego, że to był taki język oderwany od świata, od kultury, od historii. Tolkien uważał, że język współistnieje, jest takim elementem ściśle związanym z historią, z kulturą ludzi, którzy go używają. I w związku z tym sam o tym pisał w listach ten cały świat, który stworzył, świat śródziemia, to jest takie dopełnienie języka, który istniał, który jest z nim ściśle zespojony, ale tak naprawdę był był pierwszy. I ten język nie jest jednorodny. To znaczy mamy Westron, który jest językiem takim kontaktu, językiem komunikacji pomiędzy różnymi ludami, czy różnymi społecznościami, które zamieszkują wśród ziemi. Ale mamy też inne języki. Mamy języki elfickie, sindarin na przykład. Mamy język rohirimów, który jest bezpośrednio wzorowany na języku staroangielskim. No i mamy całą tą krainę, którą zamieszkują hobbici, czyli niziołki w polskim tłumaczeniu i to jest kraj. Wzorowana na tym świecie, który był Tolkienowi najbliższy, czyli na takiej Anglii mercyjskiej, czyli coś, co geograficznie odpowiada współczesnym obszarom Midlands. To nie był krajobraz różnorodny i Zarówno poprzez języki, jak i poprzez na przykład nazwy własne czy imiona. Tolkien starał się odzwierciedlić nie tylko zróżnicowanie geograficzne, ale też różnice historyczne czy długość trwania tych poszczególnych krain w ramach śródziemia. To znaczy te tereny, które zamieszkują elfy są chronologicznie wcześniejsze, dawniejsze, e, mają dłuższą historię niż ziemi rohirimów czy sami rohirimi. W związku z tym też... Język Rohirrimów to jest staroangielski, ale język mieszkańców y, Hobbitonu to jest na przykład język już wzorowany na walijskim, na językach celtyckich. Czarna mowa jest wzorowana na y, językach skandynawskich i tam są różnice, które mają odzwierciedlać chronologię, ale też i różnice geograficzne. Mhm. Czyli nie jest to świat jednorodny i tę... Różnorodność widać zarówno w języku, jak używają bohaterowie, ale też w nazwach własnych na przykład, czy w imionach. Te języki zresztą mają swoją skomplikowaną gramatykę, słownictwo, prawda? Znaczy zostały stworzone na wzór tych prawdziwych języków, takich, które są używane powszechnie na świecie. Tak. Takim najbardziej chyba dopracowanym to jest właśnie ten język elficki Sindarin, dla którego Tolkien stworzył całą gramatykę. Tam są i czasy, i tryby, i rodzaje gramatyczne, i osoby. No, wszystkie te kategorie, które muszą istnieć, żeby język miał strukturę i szkielet. Ale także w coś, co mnie zupełnie zachwyca, to są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w appendixach do Władcy Pierścieni Tolkien pisze o językach, tych swoich fikcyjnych językach, które stworzył dla Śródziemia, w taki sposób Sposób, jakby to były języki rzeczywiste. A druga rzecz jest taka, że nawet w tych imionach własnych, czyli na przykład w, w, w mowie używanej przez mieszkańców Rohanu, która jest oparta o staroangielski, widać taką dbałość o y, szczegóły. To znaczy, y, na przykład, imiona wielu bohaterów Rohanu to są złożenia składające się z dwóch członów, no coś takiego jak mamy w języku polskim Bogu Miła, Bogusław, Sławomira. I Tolkien dbał do tego stopnia o szczegół, że starał się formy tych imion dostosować do rzeczywistych procesów fonologicznych, czyli dźwiękowych języka staroangielskiego. Tam, gdzie trzeba było usunąć jakiś dźwięk, to go po prostu nie było. To znaczy tam widać ten staroangielski. Mm -hmm. Znaczył z geografii, zwrócił jeszcze uwagę na to, że są w krajobrazie Anglii pewne obiekty, zwłaszcza o charakterze archeologicznym, do których z pewnością Tolkien nawiązywał. Myślę tutaj przede wszystkim o tak zwanym białym koniu z Huffington, który jest takim geoglifem wykonanym w podłożu kredowym. Po prostu zdjęta została warstwa darni po to, żeby dotrzeć do podłoża kredowego i na dużym odcinku, to jest ponad 100 metrów długości, został w sposób taki bardzo stylizowany, pokazany galopujący koniec. Kon długa dyskusja, jak datować ten, ten obiekt metodą OSL. Ostatnio próbowano datować to na pierwszą połowę pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. No ale w każdym razie jesteśmy gdzieś tam w późnej epoce brązu, wczesnej epoce żelaza. I ten biały koń na zielonym tle, na tej zielonej darni, wygląda kapitalnie i niewątpliwie, to pisał o tym Christopher Tolkien, wspominał, że, że z ojcem odwiedzali to miejsce i robiło na nim, na nim ogromne wrażenie i że prawdopodobnie ten koń właśnie znalazł się na sztandarze Rohirrimów, jest rohanu. To jest właśnie ten biały koń na zielonym tle galopujący. Wiemy też, że z bardzo nieodległego miejsca Bershire Downs znane są Megality z okresu Neolitu. Są to po pierwsze grobowiec Wayland Smithy, który no, mógł być jakoś tam uwzględniony przez Tolkiena w inspiracjach związanych, czy to z kurhanami na skraju Starego Lasu, czy z grobowcami Królów Rochańskich, ale też stamtąd pochodzą no, mocno już deformowane i zerodowane menhiry, czyli takie pojedyncze kamienie, później wtórnie pogrupowane w takie układy, większą ich liczbę w takie, w takie koncentracje, które naprawdę przypominają dość mocno takie skamieniałe figury ludzkie, czy jakichś takich potworów i dla mnie skojarzenie ze skamieniałymi trollami jest tutaj zupełnie ewidentne, więc takich inspiracji można wskazać więcej. Ja myślę też, że kwestia Mrocznej Puszczy, to jest, jest taka zmianka u Tolkiena w listach, że on się inspirował tutaj opisami Lasu Hercyńskiego, znanego za źródeł starożytnych, to były takie nieprzebrane puszcze gdzieś w środkowej i części zachodniej Europy, o których Cezar pisał, że żyją tam przedziwne stworzenia zwane łosiami, które charakteryzują się tym, że nie mają stawów kolanowych, w związku z tym, kiedy chcą iść spać, opierają się po prostu o drzewa i spytni Germanie podpiłowują pnie drzew i rano zbierają te nieszczęsne zwierzęta, po prostu takie już gotowe do, do wzięcia, bez konieczności polowania na nie. Więc w każdym razie takich inspiracji jest więcej i geografia niewątpliwie miała tutaj swoje e, znaczenie. Tutaj już wielokrotnie w Państwa opowieści padła nazwa Rohirrimowie, lud rohir. To też jest inspiracja z, chyba z rzeczywistej historii, bo to są co? Jasno włosi jeźdźcy, jakiś lud stepowy. Czy możemy, panie profesorze, tutaj pociągnąć tę nitkę i dokądś ona nas doprowadzi? O sam Tolkien w, w jednym z listów wspomina, że jego taką inspiracją były wyobrażenia z tkaniny z Baye. Tkanina z Baye e, przedstawia historię związaną z podbojem Anglii przez Wilhelma zdobywcę, ale tam jest całe tło tych wydarzeń. Bitwa pod Hastings, przygotowania do tej bitwy, do inwazji w Anglii. No, kapitalne w ogóle źródło ikonograficzne pozwalające na studia nawet nad bronią nie wiem, europejską czy środkowoeuropejską. Mamy takie, takie studia czynione nad znaleziskami z Ostrowa Lednickiego, gdzie zestawia się topory stamtąd, z toporami wyobrażonymi na tkaninie z baję. W każdym razie mamy tam wyobrażenia jeźdźców w długich kolczugach, które Tolkien w tym liście dość krytycznie opisuje jako siatka do tenisa. W każdym razie, mówię, że gdyby nie ta siatka do tenisa, to tak sobie wyobrażałby właśnie Rohirrimów. Ale to nie jest naturalnie jedyna jego inspiracja. W przypadku władców Rochanu dość często pojawiają się imiona gockie właśnie, więc ta gocka inspiracja, a goci byli u schyłku starożytności no, znani ze swojej jazdy. Między innymi dzięki temu, że żyli ramię w ramię z sarmatami, sarmackimi alanami przede wszystkim. No jakby to zaczerpnęli z, z tej kultury jeździeckiej bardzo, bardzo wiele. Więc to jest na pewno bardzo wyraźna inspiracja, ten świat no, indoirańskich koczowników i powiedziałbym, przekształcona kultura jeźdźców na obraz, na modłę germańską właśnie w wydaniu gockim. Zresztą w tych ekranizacjach często do tego sięgano u Baksiego w tej wersji Władcy Pierścieni animowanej. Król Oden jest żywcem wyjętym jeźdźcem sarmackim czy może nawet z cytyjskim jeszcze dużo, dużo wcześniejszym. Na początku powiedziałem, że prowadzą państwo wykłady na temat właśnie inspiracji tą staroangielską czy staroeuropejską też literaturą, bo to są różne mitologie różnych ludów y, y, północy. Odkrywają państwo właśnie te powiązania, choć teraz tak pomyślałam, że przecież Tolkien pisząc Hobbita myślał o młodym czytelniku. Chyba pierwszym recenzentem książki był jego własny syn. A zatem co państwo chcieliby przekazać no już jednak starszym odbiorcom, studentom? Ja myślę, że odbiorcami są, nawet jeżeli dorosło, to ciągle dzieci w jakimś sensie. Przypomnijmy, że fenomen Tolkiena dotykał bardzo różnych grup społecznych. Przypomnijmy o, o fenomenie Tolkiena na kampusach amerykańskich w dobie dzieci kwiatów, gdzie Tolkien, którego świat był bardzo konserwatywny, był w pełni przyjęty przez ludzi z zupełnie z innego obszaru światopoglądowego. Więc Tolkien trafia do bardzo wielu ludzi. I do dzieci, i do ludzi w średnim wieku, i do starców. Mam nadzieję, że jeszcze i w tym późnym wieku do do Tolkiena ja osobiście będę, e, będę miał okazję sięgać, jeżeli wzrok pozwoli. W każdym razie to, co chcemy przekazać, to są nasze fascynacje. Przynajmniej ja mówię o sobie i widzę też, że te fascynacje trafiają do ludzi. Jest w Tolkienie coś takiego, co sprawia, że do tych książek się wraca, że ten świat zbudowany przez Tolkiena, wykreowany przez Tolkiena traktuje się jako świat, w którym chciałoby się być, że tam jest to, jest zło, jest dobro, jest ono jasno określone, wiadomo, po której stronie się powinno opowiedzieć i nawet jeżeli te wybory są trudne, to wiadomo, jak one powinny być no, przez nas podejmowane. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo poruszające i, i to sprawia, że jakaś taka nić... Ja w każdym razie, to jest moje doświadczenie, tak? Od dzieciństwa, kiedy pierwszy raz przeczytałem Tolkiena od tego czasu, chętnie wracam i zawsze z jakimś takim uczuciem, jak się kończy ta lektura takiej tęsknoty, że w zasadzie zacząłbym już od początku. Ja myślę, że tęsknota jest słowem kluczem, zarówno jeśli chodzi o tę stronę odbiorców, czyli czytelników Tolkiena, jak i o sam ten jego świat. To jest świat kompletny z językiem, z historią, z kształtowaną przez całe życie, bo on o tym w taki sposób pisał, że to jest świat, nad którym on cały czas pracuje, któremu cały czas poświęca swoją uwagę. Filologa, historyka, znawcy tego świata starogermańskiego, staroangielskiego, dla mnie jest też, ale myślę, że dla studentów, którzy uczestniczą w naszych zajęciach, ciekawe spojrzeć na tę powieść, którą dobrze znają, pewnie z adaptacji filmowej, ale też i z lektury, od strony fascynacji osób, które zajmują się naukowo zupełnie czym innym, a jednak znajdują... Dokładne paralele albo subtelne odniesienia w prozie tolkienowskiej, w fikcji tolkienowskiej w tych swoich światach naukowych. Czy to w języku, czy w literaturze, czy w jakichś właśnie takich toposach znanych z klasycznej, czy z średniowiecznej literatury, czy z tego świata materialnego, archeologicznego. I myślę, że to, to jest po prostu inne spojrzenie na świat tolkienowski, inne niż to, którego pozwala dotknąć czy zobaczyć bezpośrednia lektura czy oglądanie filmu. No ja tak. bym tylko dodał, że jeżeli mm -hmm. chodzi o kwestie archeologiczne, to sam Tolkien w dwóch czy trzech miejscach zaznacza, że on sam nie stworzył tego świata w zakresie tej kultury materialnej aż tak bardzo dopracowanego, jak na poziomie językowym. Że on nie aż tak bardzo przykładał uwagę do tak zwanych, jak on to określił, realien i że on ciągle dostaje zapytania od muzykologów, od historyków, od etnografów, od archeologów jak wyglądała zapinka, dajmy na to, z Lorient, prawda, w szczegółach. No oczywiście y, to życia by za, zabrakło, żeby tak to do, dopracować, ten świat, natomiast no to jest pole do popisu dla nas. Pewne rzeczy jesteśmy w stanie niewątpliwie zidentyfikować, w innych obszarach możemy się tylko domyślać, w innych możemy jedynie rozłożyć ręce, ale tak czy inaczej jest to też jakaś okazja pokazania studentom no, innych obszarów nauki i tego, że to, kiedy można się bawić, odczytywać go, w jakiś sposób hołubić z bardzo wielu perspektyw. O inspiracjach i naukowych motywach w twórczości Tolkiena opowiadali dziś Państwu profesor Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Bartosz Kątny z Wydziału Archeologii, również warszawskiej uczelni. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dobranoc Państwu. Dziękuję, dobranoc. Życzymy Państwu właśnie dobrej nocy. Katarzyna Kobylecka, do usłyszenia. Program II Polskiego Radia jest już prawie 23. Magdalena Teichma oraz Michał Mędyk, dobry wieczór. Witamy Państwa, dobry wieczór. To nie tylko Noc na Strefie.